o konwencie Polkon 2016. Here's Johnny. <try> chala, chala. They're coming to get you, Barbara. I... Precious. Patronom! Patronom! Look at me, Damian! Patronom! Patronom! Patronom! Patronom! Patronom! Gonna be legend? Wait Wait it. It's It's trap! Dairy. Legendary! Żarłok i skóra. i mando Jerry Trzymać. Oraz Patronom! Mm. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy. Już na starcie zaznaczę, że będzie to no, tradycyjnie bardzo subiektywna relacja. Zresztą wszystkie relacje tak naprawdę są bardzo subiektywne, bo nie sposób odwiedzić i zobaczyć, no wszystkiego to już w ogóle za dużo powiedziane, ale nawet jakiejś większej części wszystkiego, co taki konwent ma do zaoferowania. A ja zazwyczaj yy, mam dość sprecyzowane cele, a tutaj miałem je bardzo sprecyzowane i tak naprawdę z takich klasycznych punktów programu to odwiedziłem bardzo, bardzo, bardzo mało. Natomiast tak, na sam konwent bardzo chciałem jechać. Dlaczego? Po pierwsze Wrocław, a Wrocław ja zawsze wspominam niesamowicie miło, jeśli chodzi o tego typu imprezy. Dni Fantastyki w 2009 roku to nie był mój pierwszy konwent, to był mój drugi konwent, ale to był pierwszy konwent, gdzie ja wbiłem się w gwieznowojenny Fandom, gdzie ja pierwszy raz nocowałem w szkole, poznałem masę ludzi i ogólnie bawiłem się doskonale. Poza tym wrocławskie Dni Fantastyki przez długi czas były moim ulubionym konwentem, między innymi dlatego, że miały miejsce latem. W pierwszy weekend wakacji, to po pierwsze. Po drugie, zazwyczaj dopasowywała pogoda, więc można było sobie trochę w plenerze posiedzieć. Po trzecie, właśnie plener. W tamtych czasach konwenty w zasadzie wszystkie ograniczały się do konwentów szkolnych, do siedzenia w klasach, kiszenia się we własnym sosie. Ja wtedy bardzo chciałem, żeby konwenty poszły w tym kierunku, żeby wychodzić do ludzi i żeby zamieniały się troszeczkę bardziej w takie festyny. O tym na koniec powiem jeszcze trochę więcej, czy to jest dobra droga ostatecznie, czy nie. Ale wtedy mi się to bardzo podobało, bo to był jedyny konwent w zasadzie, który oferował... Takie atrakcje przed y, miejscem konwentowym, czyli gdy ja jechałem na imprezę, to nie tylko jadę po to, żeby pochodzić na prelekcje, a w zasadzie to jest nawet sprawa drugorzędna, ale chcę się spotkać z masą ludzi z Polski. Y, no i dużo ciekawiej się to robi, siedząc sobie na słonku, siedząc sobie w ciepłą pogodę, popijając zimne piwo, niż kisząc się gdzieś y, na korytarzu szkolnym. I właśnie wtedy Dni Fantastyki były pierwszym e, konwentem, który ja pamiętam, który oferował tego typu atrakcje. Poza tym e, Wrocław zawsze kładł mocny nacisk na horror. Nad programem bloku horrorowego często czuwał Bartek Czartoryski, tłumacz i filmoznawca i krytyk, znany raczej w środowisku fanów horroru. No i ten punkt programu zawsze był dość mocny. Mieliśmy bardzo często ciekawych gości, na pierwszych właśnie dnie, Dniach Fantastyki, na których byłem był Graham Masterton, potem rok później był właśnie Jack Ketchum, potem w 2012 już nie było Dni Fantastyki, ale to dlatego, że wtedy mieliśmy Euro w Polsce i... I do tego Wrocław dostał organizację Polkonu, więc z Dni Fantastyki zrezygnowano i już po Euro y, zrobiono Polkon. Natomiast tam gościem był Edward Lee, czyli tak naprawdę cztery konwenty, na których wcześniej byłem we Wrocławiu, trzy z nich miały mocnych gości w bloku horrorowym. Do tego wśród nas y, Wrocław stał się takim miejscem, gdzie... W zasadzie można powiedzieć, że organizowaliśmy bardzo duże zjazdy. Bardzo często zbieraliśmy się grupą większą niż na takie klasyczne zjazdy jeździmy. Zwykle na konwentach to są mniejsze grupki, często porozrzucane. A właśnie we Wrocławiu bardzo często mieliśmy wynajęte apartamenty i kurczę, naprawdę... Dużą grupą przyjeżdżaliśmy, na przykład tak jak Prykon kojarzy mi się bardziej ze starowocowcami, ja oczywiście widuję się tam z naszymi, z moimi przyjaciółmi z naszego forum, z grupy horrorowej, ale do czasu jak były szkoły noclegowe ja z nimi nie mieszkałem, oni wynajmowali sobie coś swojego, ja zawsze szedłem do szkoły noclegowej i zawsze bawiłem się tam z fanami Gwiezdnych Wojen, tak Wrocław kojarzy mi się dużo, dużo bardziej z horrorem. No i ja bardzo chciałem pojechać na ten Polkon. Właśnie między innymi dlatego, że to Wrocław, że to lato i że będzie dość silny, dość mocny blok horrorowy. Co pierwsze mnie odrzuciło, to cena. No 100 zł za konwent to już jest troszeczkę przesada. Polkon zawsze był bardzo drogim konwentem, ale 100 zł jeszcze nigdy nie kosztował. Zwykle to się kończyło na 70 zł ostateczna cena, Oczywiście, no mogłem kupić wcześniej przed przedsprzedaży, ale ja wiedziałem, że będę w wakacje miał problem z pracą i tak naprawdę prawie do ostatniej chwili byłem pewien, że nie pojadę, dlatego raczej nie było sensu wydawać wcześniej pieniędzy. Okazało się, że pracę dostałem tydzień przed konwentem, no i udało się wszystko zorganizować na szybko, taki wyjazd na szybko. Ja oczywiście nie poszedłem na cały konwent, o czym za chwilę tak naprawdę akredytacyjnie ograniczyłem się do jednego dnia, czyli kosztowało mnie to 35 zł. A nie 100, no ale 100 zł to jest duża przesada. 35 zł to jeszcze niedawno całe konwenty kosztowały, a nie jeden dzień. Nasłuchałem się dość dużo o organizacji. Nasłuchałem się o tym już przez ostatnie miesiące. Bardzo dużo znajomych zrezygnowało z tego konwentu. Cały Wrocławski Fan Klub Gwiezdnych Wojen miał się zająć organizacją bloku gwiezdnowojennego. Wszyscy oni wypieli się na Polkon. Argumentując to właśnie kiepską organizacją, właśnie kiepskim kontaktem i tym, że tworząc program, podobno musieli płacić za wejściówki, a po konwencie. Pieniądze tam nie w 100, ale w jakiejś części miały być oddane. Ostatecznie na konwencie rozmawiałem z wieloma twórcami programu i nikt nie płacił za konwent, więc nie wiem czy to jakieś nieporozumienie wcześniejsze, czy to po prostu taką politykę na, przyjęli na samym początku organizatorzy konwentu, a później z niej zrezygnowali. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że ja w ogóle mam do tego szczęście, ale osobiście nie doświadczyłem żadnego chaosu organizacyjnego. No Było kilka elementów, do których mógłbym się doczepić i między innymi jest to kolejka i kasy. To po prostu było tak absurdalnie wymyślone, ponieważ mieliśmy trzy kasy i w każdej, znaczy nie trzy kasy, trzy punkty takie na wejściu i w każdym dana osoba robiła jedną czynność. Czyli stała naprawdę bardzo duża kolejka w sobotę rano, i polegało to na tym, że w pierwszym okienku płaciliśmy, odbieraliśmy paragon, z tym paragonem szliśmy do drugiego okienka, gdzie dwie dziewczyny przyklejały nam na rękę tasiemkę i przekreślały ten paragon, żeby już nikt na niego nie wszedł więcej. I potem z tą tasiemką i z tym paragonem szliśmy do trzeciego punktu, w którym chłopak podawał nam program i taki sksterowany, taki, wiecie, w pigułce program. O. To w sumie plus. Pamiętacie, jak omawialiśmy Prykon z tego roku, gdzie okazało się, że programów nie ma dla nikogo w ogóle, no tutaj były do samego końca i nieważne czy brało się pełną akredytację czy na jeden dzień, dostawało się tak naprawdę w zasadzie prawie wszystko. No nie było możliwości składania głosu na, na nagrodę Zajdla, ale ja akurat i tak mam swoje zdanie o tej nagrodzie i nie głosowałbym na nią, ale właśnie ja o tym mówiłem wtedy relacjonując Pyrkon, ja zbieram tylko informatory w zasadzie z konwentów i tutaj pomimo tego, że byłem tylko na jeden dzień, to taki dostałem. No ale co bym poprawił, to właśnie to, czyli yy, te trzy punkty, w, których, w którym każda osoba robiła jedną czynność. Gdyby po prostu w każdym punkcie były osoby, które robią trzy czynności, to myślę, że to by bardzo mocno przyspieszyło, a ta kolejka naprawdę była długa i naprawdę cholernie wolno się posuwała. Na szczęście w trakcie ktoś wpadł na pomysł, żebym przeszedł się przez tą ale kiedy zobaczył, czy gdzieś stoją moi znajomi, stali prawie przy samej kasie, kupili nam siedem biletów, bo jeszcze dwie osoby się podłączyły, które słyszały, że udało nam się coś takiego zrobić i dzięki temu weszliśmy bardzo szybko. To jest w sumie minus Polkonów. Ja ogólnie za konwentem Polkon nie przepadam, ponieważ z jednej strony ta mobilność i to, że on jest co roku gdzie indziej organizowany, sprawia, że no nie ma tej rutyny, ale z drugiej strony to wygląda tak, że wiecie, no Polkon przesiąka tym konwentem, który jest robiony w danym mieście, czyli jeżeli na przykład Poznań odpowiada za Polkon, a przynajmniej jeśli jest to druga era, no to mamy po prostu kolejny prykon tego roku i tak dalej, i tak dalej. A po drugie, nie wyciąga się jednak wniosków, no nie ma tego uczestnictwa. Się na błędach. Yy, został zrobiony konwent, i za rok będzie zrobiony w Lublinie, a za dwa lata będzie zrobiony w Toruniu. Nie ma kto wyciągnąć wniosków yy, z błędów organizacyjnych. No i dlatego Polkon jest zawsze takim, taką niewiadomą, kiedy się na to jedzie. To jest z jednej strony plus, bo dostaniemy coś nowego. Jadąc na Prikon w zasadzie wiemy, co dostaniemy już przed konwentem. A, no ale z drugiej strony jest to minus, bo, no mówię, na tych Polkonach, na których byłem w większości panował troszeczkę chaos. Okej. Okay. I teraz tak, po co ja w ogóle jechałem na Polkon? Jechałem tak naprawdę tylko dla Jacka Keczama i Edwarda Lee i to jest bardzo istotne I, i to chciałbym zaznaczyć już na starcie, chociaż minęło 10 minut mojego gadania, ponieważ ja zaliczyłem tak naprawdę tylko jeden klasyczny punkt programu, ale i tak uważam, że... Dawno nie miałem konwentu, na którym tak bardzo dobrze udało mi się połączyć picie piwa, spotkania ze znajomymi i nerdozę. I tak naprawdę to, że ja siedziałem i sobie piłem piwo, to nie znaczy, że ja nie zaliczałem punktów programu, bo był to najlepszy panel dyskusyjny, na jakim uczestniczyłem od bardzo, bardzo dawna. Przyjechaliśmy już w piątek, tak naprawdę konwent zaczął się w czwartek. Polką to jest zawsze dosyć długi konwent, on zaczął się w czwartek, 18 sierpnia, a zakończył tak naprawdę w poniedziałek, bo w poniedziałek jeszcze było kilka punktów y, programu. My przyjechaliśmy w piątek, zostaliśmy do niedzieli, ale w piątek ja byłem we Wrocławiu o 12, odbieraliśmy się nawzajem, poczekałem do 13 na Brujala. także... Nie pojechałem na y, spotkanie z Edwardem Lee, które było o 13. Potem odebraliśmy nocnego, ale ja i Burial chcieliśmy bardzo pojechać na 17.00 na spotkanie z Jackiem Ketchamem. No, skoro jedno odpuściliśmy tego dnia, to na drugie chcieliśmy iść. Ten dzień kosztował 35 złotych i to trochę bolało, no. Szczególnie patrząc na to, o czym mówiłem przed chwilą, że tam się stukałem w głowę, że 100 złotych od nas wołałem, a tutaj 35 złotych chciałem zapłacić za jedno spotkanie. Ale no, przyjechałem dla Keczama i Lee i chciałem na tego keczoma pojechać. I w końcu pojechaliśmy na niego, wzięliśmy 100 książek, każdy po plecaku książek do podpisania, weszliśmy, odebrali, zapłaciliśmy na kasie po 35 złotych, czyli łącznie 70. Przy drugiej kasie odebraliśmy opaski, których na szczęście nie naklejono nam na rękę, dlaczego na szczęście to za chwilę. Przy trzeciej kasie odebraliśmy programy, Zajrzeliśmy w program i okazało się, że spotkanie było o godzinie 15, a nie 17. I to jest taki kolejny troszeczkę chaos, o którym nie wspomniałem wcześniej, a o którym powiem teraz. No punkty były dość mobilne i o tym nie każdy wiedział. Program pojawił się dość późno w internecie. Twórcy programu w ogóle dowiedzieli się o tym późno, bo dowiedzieli się w momencie, kiedy dowiedzieli się o tym wszyscy inni uczestnicy konwentu. No a wiecie, no konwent się jednak planuje, to jest dosyć duża wyprawa, często rodzinna. I tak jak na przykład wracałem pociągiem, siedział w pociągu Łukasz Radecki i mówił, że dowiedział się Teraz, że jeszcze dzisiaj w niedzielę ma o 15 jakieś spotkanie, którego wcześniej nie miał. No ale kurczę, miał zaplanowany wyjazd, miał zaplanowaną trasę, kupione bilety. No nie będzie tego zmieniał tylko dlatego, że nagle gdzieś tam jakieś roszady w programie powstały. Sam Jack Ketchum też dowiedział się w zasadzie w momencie, gdy przyjechali na konwent. Bartek Czartoryski i Jack Ketchum dowiedzieli się, że nie mają spotkania o 17, tylko teraz mają iść na spotkanie. I, i takich, takich zmian było dużo. No i ta była dość kosztowna, przynajmniej w pierwszej chwili wydawała się kosztowna, bo zapłaciliśmy cholera te 70 zł tylko za to jedno spotkanie, które jak się okazało odbyło się dwie godziny wcześniej. No, podeszliśmy do kasy i na szczęście pani oddała nam te 70 zł, wzięła od nas te paragony, opaski i programy. Bardzo możliwe, że zakładając, że jeszcze był jakiś szaleniec, który kupował o tej godzinie na, pi na piątek, to bardzo możliwe, że komuś to pchnęła za chwilę. No ale tak czy siak bardzo miłe zachowanie. Bardzo dziękuję, jeżeli mnie droga pani słucha, e, ponieważ byłby to bardzo kosztowny wieczór. No, My już myśleliśmy, że jest to stracony wieczór. Już w zasadzie zbieraliśmy się do, do siebie, do apartamentu ponieważ nie mogliśmy się przejść po terenie konwentu, mogliśmy jedynie pozwiedzać to, co jest na zewnątrz, ale właśnie wychodząc zobaczyłem, że obok sprzedają piwo, obok jest ogródek piwny, a pamiętałem, że Jack Ketcham lubi sobie posiedzieć przy piwku I to, i to samo Edward Lee, co było widać na poprzednich konwentach, także mówię do Buriala, choć sprawdzimy, może tutaj siedzą. Okazało się, że po 30 sekundach znaleźliśmy właśnie stolik, gdzie siedziało naprawdę dużo ciekawych postaci i nasz cały... Y nasza cała grupa horrorowa polska i Jack Ketcham Wtedy akurat nie Edward Lee, ale następnego dnia już z nami siedział. I Kuba Ćwiek, i Bartek Czartoryski, i Michael Link, czyli reżyser filmu Big Head na podstawie Edwarda Lee, a obecnie pracownik z Filmu, który zresztą podobno trochę mówił tam przy stoliku o filmie Water 1, ale ja akurat wtedy byłem po piwo. Także ta część doskonałego panelu dyskusyjnego mnie ominęła. I to jest właśnie to, o czym mówiłem na początku, że pomimo tego, że siedziałem na piwie ze znajomymi, to tak naprawdę zaliczyłem jeden z najbardziej nerdowskich, konwentów na jakich byłem i jeden z ciekawszych paneli dyskusyjnych, ponieważ myśmy w zasadzie cały piątek przesiedzieli cały wieczór przy stole razem z Jackiem Ketchamem i resztą Ferajny i tak samo większość soboty przesiedzieliśmy razem. I to był, to był doskonały konwent. No, przypominam jeszcze raz, jechałem tylko na Lijkę Chama. Plan minimum to, to mało powiedziane. Plan maksimum to mało powiedziane. Tak naprawdę wykonałem plan, którego sam nie podejrzewałem, że uda mi się wykonać. A skoro już o siedzeniu na zewnątrz mówię, to warto zauważyć, że Polkon połączony był z festiwalem food trucków. I to z jednej strony była doskonała decyzja, kurczę, no zazwyczaj wiecie jak jest na konwentach, jeżeli byliście na konwentach to wiecie jak jest, punkty gastronomiczne są zazwyczaj, nie wiem na jakiej podstawie wybierane, pewnie przez właściciela obiektu, no ale na większości na jakich byłem to są katastrofalnie drogie ceny idące w ogóle niewspółmiernie do jakości jedzenia, które zazwyczaj jest katastrofalnie złe. No tutaj to oczywiście też było drogie, ale żarcie było po prostu kapitalne. Yy, browar był bardzo dobry, przynajmniej w tych punktach, gdzie faktycznie lali browar, a nie w tych punktach, gdzie lali siki do połowy kufla. No ale najeść można się było naprawdę dobrze i tak naprawdę no patrząc na jakość tego jedzenia, to niedrogo. I chyba nie byłem jeszcze na konwencie, na którym bym tak... Yy, Pysznie jadu i na którym by mi kłód nie doskwierał w zasadzie ani przez chwilę. No a skoro już mówię o food truckach, to ogólnie o miejscówce warto by powiedzieć. Konwent odbywał się na hali stulecia, to była dobra miejscówka, jeżeli chodzi o położenie, ponieważ dojazd tam był bajeczny tak naprawdę z dworca. Jednym autobusem jechało się w jakieś 15 minut. Ten autobus zresztą miał przystanek obok naszego bloku. Wystarczyło przejść przez ulicę po pasach i mieliśmy przystanek. Także wszystkie punkty na konwentowej mapie mieliśmy naprawdę bardzo dobrze rozmieszczone. Hala była naprawdę duża. Momentami wydawało mi się, że aż za duża, ponieważ sobota przed południem, gdy przechodziłem się wzdłuż tego długiego, takiego zaokrąglonego korytarza z wystawcami, to tam naprawdę było smutno i pusto, potem na szczęście się to wypełniło cały środek tej wielkiej hali to był wielki Games Room i, i on naprawdę, tam było bardzo dużo ludzi, ale też było fajne to, że jednak nie było problemu ze znalezieniem pustego stolika i myśmy w tym Games Roomie trochę czasu spędzili i troszeczkę sobie pograli, a ja to też bardzo lubię, bo jeśli nie idę na punkty programu, to też lubię sobie znaleźć czas na tego typu rozrywkę, szczególnie, że ja nie mam znajomych zbyt wielu w, w rzeczywistym świecie, a już takich, z którymi mógłbym sobie pograć, to już w ogóle nie mam, więc bardzo się cieszę, że tą godzinkę czy dwie spędziliśmy na grach. Trochę mało było wystawców książkowych moim zdaniem, bo w sobotę w zasadzie nie dało się już dostać na przykład książek gości festiwalu, choćby Petera Faubreta, ale Ed Edwarda Lee chyba też nie było książek, Jacka Keczama było kilka. Oprócz tego był drugi budynek, w którym odbywały się właśnie panele i prelekcje. No i pod tym kątem to naprawdę było, było dosk była doskonała miejscówka. Bardzo dużo działo się też na zewnątrz i bardzo dobrze, że dopisała tak dobrze pogoda, Bo gdyby nie to, to, no to byłoby ciężko i pewnie wtedy w środku byłoby dużo, dużo bardziej tłoczno. W sobotę udaliśmy się tak naprawdę na jeden panel, to znaczy my odwiedziliśmy różne inne punkty programu, ale to zazwyczaj było, czy to gdzieś tam podpisywanie książek przed kogo, przez kogoś, czy... Szliśmy na jakiś panel, a on się nie odbył, i no to te też odwiedziliśmy. Dobra, ale najważniejszy był panel Jacka Keczama i Edwarda Lee. I to był panel pod tytułem Roczna Przyjaźń, bodajże tak się nazywał. Chodziło o to, że właśnie ci dwaj pisarze są długoletnimi przyjaciółmi. I to był świetny panel. Ja z jednej strony trochę jestem zły, bo ostatnimi czasy na konwentach jest taki trend, by nie tłumaczyć paneli. Tłumacz zwykle na początku się pyta ludzi, czy musi tłumaczyć, no to wtedy jest od razu zakrzyczany nie, nie, nie i tam wiecie, nawet jak ktoś by bardzo chciał, żeby jednak było tłumaczone, to nie podniesie ręki i nie powie tak, ja bym jednak chciał, tylko już tam przymknie oko. No, mi to jakiegoś ogromnego problemu nie sprawia, ale ja przyznam, że ja się wyłączam na takich panelach, na w pewnym momencie, bo ja jestem y, na konwentach zwykle mocno zmęczony i gdy wchodzę do sali, w tej sali jest ciepło, gdy ja usiądę, to wiecie wszystko ze mnie schodzi w tym momencie i na początku się skupiam, bo ja nie umiem jednak panelu po angielsku oglądać tak na luzie słuchać na luzie, muszę się trochę skupiać, żeby zrozumieć co oni mówią i zazwyczaj na początku się skupiam i gdzieś tam w końcowej fazie, a środek mi trochę umyka y, tutaj ten panel byłby ciężki do tłumaczenia, ponieważ dotyczył przyjaźni, więc oni tak naprawdę ze sobą dyskutowali i ciągle ale wchodzili sobie w zdanie i dopowiadali coś, no i tego nie dałoby się tłumaczyć. I tam jeszcze było masa żartów, a żarty tłumaczone na tego typu punktach programu to zazwyczaj wypadają marnie, no bo wiecie, Czy czwarte sali śmiało się w momencie, gdy żart był wypowiadany, a, a tam kilka osób będzie się śmiało w momencie, gdy jest tłumaczony, szczególnie, że zazwyczaj tłumaczenie jest tak na szybko, żeby tylko w kilku zdaniach powiedzieć, co oni nam przekazali. No ale sam panel był naprawdę świetny, ja w tej chwili nie jestem w stanie wam przekazać z pamięci wszystkich ciekawostek, ale bardzo dobrze się tego słuchało, bardzo dużo fajnych anegdot, choćby ta jak, jak pierwszy raz się spotkali na konwencie horroru i mieli wspólny pokój i okazało się, że Jack Ketchum mówi przez sen, Jack Ketchum ma bardzo dobrą dykcję, zresztą Edward Lee tego się nabijał i ja nie pamiętam dokładnie, co on mówił, ale Kilka zdań brzmiało następująco. Schowaj się za brzytwą... Y nie przejmuj się nią, już się nią zająłem i tego typu zdania, nie? W środku, w środku nocy Jack Keczam zaczyna przez sen wypowiadać do Edwarda Lee. Edward Lee opowiadał o tym, jak jako dziecko jego opiekunki zabierały go na film, w momencie, gdy rodzice tylko wyjeżdżali, one pakowały małego Edwardka do samochodu i tak obejrzał psychozę, od żywych trupów i tak dalej, zresztą podobno z różnymi opiekunkami. Też właśnie dużo mówili o swoich filmach, o tym, jak często kończą swoje opowiadania, jak jeden nie wie, jak zakończyć tekst, Wysyła go do drugiego i on mu tam daje sugestie i, i czasami wymieniają się swoimi tekstami, bo nie wiedzą gdzie mają pójść dalej w którym kierunku i, i robią to za siebie Jack Ketchum bardzo dużo przeklina bardzo dużo przeklina, to się śmiesznie słuchało to się fajnie słuchało, w ogóle ja byłem ja byłem zaskoczony, że ten człowiek ma 70 lat, ja zawsze byłem przekonany, że on jest dużo, dużo młodszy yy, niestety to już trochę widać on się trochę postarzał yy, o, przez te 6 lat yy, od czasu, gdy ostatni raz był w Polsce ale i tak po prostu duchem ten człowiek jest młody. Masę żartów. Yy, większość tych żartów podsumowuje jakimś takim naprawdę... <grym> Faków padało bardzo dużo na panelu. Poza tym on cały czas pali, bardzo dużo pali i cały czas lubi pić piwo. Yy, no chciałbym w wieku 70 lat mieć tyle energii do zabawy. Dużo opowiadali o o swoich różnych jakichś tam pracach nad filmem, czy tam o samych pracach Edwarda Lee nad filmem, bardzo dużo oczywiście o gołych kobietach, które w tych filmach występują. Edward Lee wyciągnął ze swojej magicznej reklamówki. Jeden ze swoich filmów powiedział, że występuje w nim, występują w nim 72 nagie kobiety. Wyjaśnił dlaczego. Opowiadali o swojej roli w filmie Heder, gdzie grali dwóch policjantów w scenie, gdzie przed nimi leżała roznegliżowana kobieta, grająca trupa. Na marginesie, jeśli nie widzieliście to nie oglądajcie próbek w internecie, bo wpisałem sobie w YouTube właśnie header obejrzałem jedną scenę i wypaliła mi się ona pod powiekami w mózgu i po prostu nie da się już tego odzobaczyć i mówię poważnie, nie oglądajcie, poważnie, nie oglądajcie. Nie jestem w stanie sobie przypomnieć więcej ciekawostek, natomiast sobota również przebiegała u nas bardzo podobnie. Bardzo dużo chodziliśmy po terenie konwentu, bo jednak wiecie, nie chciałem całego konwentu spędzić w ogródku piwnym. Nieważne w jakim towarzystwie siedzisz, no to chciałem mieć dosyć trochę innych wspomnień, do, dosyć dużo innych wspomnień, a mnie tak naprawdę wystarczy... Ech, zwiedzanie tego terenu, wystarczy oglądanie tych ludzi poprzebieranych, chodzenie po y, wystawcach, y, zagranie gdzieś, ja nie muszę siedzieć w sali i słuchać kolejnej prelekcji. To jest dla mnie mniej istotna, powiedzmy, część konwentu, ale bardzo dobrze, że jest, bo bardzo dużo ludzi y, jeździ właśnie dlatego na konwent. No, każdy ma inne priorytety. Y, natomiast w sobotę znów posiedzieliśmy dość długo z keczamem i tym razem też z Li y, w ogródku. I znów z całą plejadą polskich pisarzy horrorów. Zresztą na marginesie, no, bo ja nie byłem na ich punktach, ale I w, pe w pewnym momencie nawet trochę żałowałem, że nie idę, bo jednak pomyślałem sobie, że jak będzie mała frekwencja, to ten blok horroru może się nie opłacać, bo pamiętałem, że swego czasu bywała niska frekwencja na blokach horroru, ale tutaj naprawdę była niezła i to to też trochę smutne, bo jednak byłem na panelu Edwarda Lee i Jacka Keczama i zajęta była połowa sali. Za chwilę potem mieli swój panel Łuka, Łukasz Radecki, Robert Cichowlas. Przepraszam, nie pamiętam kto jeszcze. No, kilka osób z polskiego horroru sala była wypełniona. No, Robert Cichowlas był lekko przerażony w momencie, gdy wchodził na salę, bo myślał, że to jeszcze ludzie, którzy zostali po Keczamie i Li z jednej strony to smutne, ale smutne tylko i wyłącznie dlatego, że na Lee czama nie chodziło dużo, a nie dlatego, że na naszych polskich pisarzy poszło dużo ludzi, bo to akurat było dobre, bo pokazuje, że ten panel też jest istotny, a mnie się to podoba w tym konwencie i ogólnie w konwentach wrocławskich, że mamy tą swoją taką małą niszę e, horrorową, mamy ten swój taki mikrokonwent konwent horrorowy i ja, jeżeli jeszcze się pojawię kiedyś we Wrocławiu na jakiejś imprezie, to kurczę, chyba więcej będę chodził na, na naszych również i polskich twórców e, Horroru, bo trochę mi głupio, że nie byłem u nich. Chociaż pogadałem sobie z kilkoma ludźmi przy piwku, no, w ogródku piwnym i to też było ciekawe doświadczenie. <śmiech> Bardzo mi się podobało to, że mogłem posiedzieć sobie przy stole z, no, nie wiem, czy idolami, no, z ludźmi których bardzo cenię, których twórczość bardzo lubię i nie przypuszczałem, że będę miał kiedyś okazję siedzieć sobie przy stole, na przykład przy piwie i rozmawiać z Jackiem Ketchamem o podcastingu. I że on mnie będzie pytał, jak długo nagrywam, co nagrywam, gdzie nagrywam, a ja mu sobie będę z nim o tym dyskutował. No rewelacyjna rzecz. Do tego... Mogliście oglądać zdjęcia na naszym Facebooku. Jerry wrzucał, ja mu przesyłałem z terenu konwentu. Zarówno Lee, jak i Ketchum nagrali dla nas kilka wstawek. To nie są żadne długie wstawki. Nie, nie oczekujcie wywiadów. To nie była rozmowa, to nie była dyskusja. My po pierwsze poprosiliśmy o takie zajawki. Wiecie, nazywam się Jack Ketchum, a wysłuchacie właśnie tego i tego, oczywiście po angielsku. I to samo z Edwardem Lee. A po drugie, razem z Brujalem mamy w planie nagrać no, przynajmniej dwa podcasty. Jeden dotyczący książki Jacka Ketchama, następnej książki Jacka Ketchama, która wyjdzie, więc to jeszcze trochę potrwa i właśnie poprosiliśmy Ketchama o krótką wstawkę na temat tej książki. To nie jest nic długiego, to jest jakieś 20-30 sekund, no ale fajnie, fajnie mieć coś takiego na wyłączność, po prostu rewelacja. Ten człowiek naprawdę bez problemu, jasne, dobra, idziemy, nagrywamy, dajcie mikrofon i, i zasuwał. Natomiast z Edwardem Lee była cięższa sprawa, ponieważ Edward Lee już od dawna nie jest wydawany w Polsce. Ja omówiłem wszystkie powieści, więc stwierdziliśmy z Burialem, że nagramy podcast albo podcasty, bo tego jest aż 8 tekstów o jego opowiadaniach wydanych w Polsce i też poprosiliśmy go właśnie o podobną wstawkę, żeby powiedział chwilę o swoich opowiadaniach, żeby trochę tam zachęcił do czytania właśnie krótszej formy i tak dalej i tak dalej, no akurat Edward Lee nie do końca nas zrozumiał i nagrał nam taką wiecie wstawkę bardziej, jestem na Polkonie e, świetna impreza je, odbywa się we Wrocławiu, kocham to miasto to moje ulubione miasto i w zasadzie w tym stylu nam nagrał e, wstawkę ale nieważne, nieważne to też będzie ciekawa e, wstawka właśnie do audycji coś naprawdę fajnego, nie że kiedyś uda mi się nagrać coś z Edwardem Lee i Rewelacja. No dobra, no to zmierzajmy do podsumowania. Bardzo dobry konwent, bardzo miłe wspomnienia, bardzo fajna miejscówka, bardzo dobrze, że było to połączone z festiwalem food trucków, chociaż tak jak wspomniałem na samym początku, ja gdzieś tam mam drobne obawy, czy, czy to faktycznie był dobry kierunek, bo tak jak kiedyś uważałem, że konwenty powinny iść w tę stronę, tak teraz... Jednak no mm, konwent coś tam trochę zatracił przez to. No. To już nie jest taka wspólnota nerdów, tylko tak naprawdę nie wiadomo, kogo mijamy w tym momencie y, na terenie y, tego konwentu jednak, no bo to, że jesteśmy w plenerze, to nie znaczy, że nie jesteśmy na terenie konwentu. Można było patrzeć, czy ktoś ma identyfikator, czy nie, ale z drugiej strony w piątek my nie mieliśmy identyfikator, identyfikatora, chyba, że chodziliśmy do ubikacji, to wtedy pożyczaliśmy od tłumacza y, y, Jacka Keczama, żeby nas puścili do środka. <śled> <śled> y no i z jednej strony takie łączenie jest dobre, ja nadal uważam, że jest dobre, no bo gdzie te dzieci mają coś takiego zobaczyć? A to jednak przychodzą całe rodziny, yy, malutkie dzieci, dzieci trochę starsze, dzieci już poprzebierane. Z tego punktu widzenia to jest dobre, ale z drugiego to jest jednak taki festyn, wiecie, jak, yy, jak impreza disco polo, jak piknik disco polo w Ostrudzie albo coś w tym stylu. Mamy tam stoły, mamy żarcie, mamy piwo w, w, w plastikowych kuflach i... To jednak czasami już widać, no patrzysz na tych ludzi i z jednej strony widzisz gdzieś tam to święto fantastów, ten, ten, ten, ten raj, ten, ten radość nerdów, a z drugiej widzisz tych typowych Januszów klejących piwo i... Ja się po prostu trochę obawiam, żeby to się nie zamieniło w taki faktycznie festyn, gdzie w każdej chwili można dostać po mordzie od kogoś, bo już byłem świadkiem ze dwóch scen takich, gdzie ktoś tam kogoś potrącił, ktoś na kogoś wpadł i po prostu kończyło się to krzykiem i, i, i wiecie, i taką hamówą. a tego nigdy nie było na konwentach. Na konwentach nawet jak ktoś na kogoś wpadł, to nie kończyło się to krzykiem czy hamówą, bo w momencie, gdy to są same nerdy, które naprawdę są radosne i cieszą się, że są tutaj, bo to jest ich święto, to jest miejsce, gdzie tam nie ma miejsca nawet na agresję, bo każdy po prostu jest mega przeszczęśliwy, że się znajduje tutaj. No to już widać, że jeżeli dochodzi do takich sytuacji, to, to znaczy, że to jest Dochodzi trochę do zderzenia światów, tych dwóch, fantastycznego i tego zwykłego. I pomimo, że nadal uważam, że, że to jest dobra droga dla konwentów, to już tak nie do końca wiem, czy aby na pewno w stu procentach. Tak czy siak, no ja się cieszę, że był ten festiwal, bo przez to ten plener wyglądał zupełnie inaczej, a do tego nie chodziłem głodny, a do tego mogłem sobie wypić dobre piwo. Podsumowując, dawno nie bawiłem się tak dobrze, podładowałem naprawdę baterie na długi czas, to mi było potrzebne, bo dla mnie wakacje to jest dość ciężki okres. Ja w wakacje szukam pracy, ja, a moje szukanie pracy wiecie na czym polega, no na rozesłaniu po prostu podań i te podania roześlę pierwszą partię gdzieś tam wiosną, drugą partię w czerwcu, a potem kolejną partię ewentualnie na początku sierpnia i czekam, czekam czy ktoś się odezwie. No nie mam co jeździć w wakacje po szkołach, bo szkoły są pozamykane. Także siedzę w tym domu i tak wyglądają moje wakacje od kilku lat. Są bardzo męczące. Ja po wakacjach jestem tak styrany, jak idę do pracy, i to nie tylko psychicznie, ale i fizycznie, bo siedzę w domu, nic nie robię. Byłem niedawno u lekarza. To pierwsze, co pani dermatolog mi powiedziała, żebym wyszedł na słońce, bo wyglądam koszmarnie. Siedzę, oglądam telewizję i po prostu siedzę w tej fantastyce, i gdy wracam do pracy, jestem bardzo zmęczony. Taki właśnie konwent na koniec wakacji mi jest zawsze cholernie potrzebny. Ostatnio Polkon miałem w 2013 roku. Wtedy też doładowałem baterię maksymalnie i wtedy też tego bardzo potrzebowałem. No i teraz sytuacja się powtórzyła. Potrzebowałem tego bardzo. Miałem naprawdę ogromną nadzieję, że tam pojadę. Chociaż wszystkie znaki na niebie i ziemię wskazywały, że, że tak nie będzie. Na szczęście udało mi się pracę znaleźć przed samym konwentem. Na szczęście udało mi się tam pojechać i jestem po prostu przeszczęśliwy. Udało mi się podpisać jakieś 30 książek, po prostu Jack Ketcham to jest <głos> to jest tak <głos> cierpliwy człowiek, siedział i podpisywał nam całe stosy, całe kartony książek przy czym wiecie, no wszystkie z dedykacją więc widać było, że to faktycznie jesteśmy fani, a nie ludzie, którzy biorą to, żeby gdzieś tam opchnąć. Chociaż ja nie wiem, czy książki z podpisem Ketchama i Lito to jakiś majątek by się za to zdobyło, ale dla mnie było to coś i dla mnie to jest naprawdę bardzo ważna półka i bardzo fajna półka i bardzo cieszę się że miałem możliwość tam uczestniczyć. Nabrałem ogromnego apetytu na czytanie znów tych panów, bo nie wszystko przeczytałem, co zostało wydane w Polsce. ich I, i teraz właśnie w tym momencie sobie nadrabiam kilka rzeczy i bardzo się cieszę, że, no, że miałem taki weekend. Tyle. Do następnych konwentów. Teraz akurat na jesień będzie tego trochę i tak naprawdę pewnie będę musiał wybierać co ciekawsze rzeczy. Pozostało mi teraz szykować się do roboty, czyli znów nerwowa się, zaraz zacznie. Ale dobrze, dobrze, że mogłem sobie się odstresować, tak, I, i, i fajnie. Dziękuję bardzo za uwagę, to na dzisiaj wszystko ode mnie. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło, cześć!